Ewangelia Świętego Jana, rozdział dziewiąty A mimo idąc, ujrzał człowieka ślepego od narodzenia. I pytali go uczniowie jego, mówiąc Mistrzu, któż zgrzeszył, ten, czyli rodzice jego, iż się ślepym narodził? Odpowiedział Jezus Ani ten zgrzeszył, ani rodzice jego, ale żeby się okazały sprawy Boże na nim. Jać muszę sprawować sprawy onego, który mnie posłał, pokąd dzień jest. Przychodzi noc, gdy żaden nie będzie mógł nic sprawować. Póki jest na świecie, jestem światłością świata. To rzekłszy plunął na ziemię, a uczynił błoto z śliny i pomazał onem błotem oczy ślepego. I rzekł mu, idź umyj się w sadzawce Syloe co się wykłada posłany. Poszedł tedy i umył się i przyszedł widząc. A tak sąsiedzi i którzy go przedtem widywali ślepego, mówili nie ten jest, który siadał i żebrał. Drudzy mówili, iż ten jest, a drudzy, iż jest temu podobny. Lecz on mówił, że ja jest. Tedy mu rzekli, jakoż są otworzone oczy twoje. A on odpowiedział i rzekł. Człowiek, którego zowią Jezusem, uczynił błoto i pomazał oczy moje. A rzekł mi, idź do sadzawki syloe, a umyj się. A tak odszedłszy i umywszy się, przejrzałem. Tedy mu rzekli, gdzież on jest? Rzekł, nie wiem. Tedy przywiedli onego, który przedtem był ślepy do faryzeuszów. A był Sabat, gdy Jezus uczynił błoto i otworzył oczy jego. Wtedy go znowu pytali i faryzeuszowie, jako przejrzał. A on im rzekł: Włożył mi błota na oczy, i umyłem się, i widzę. Wtedy niektóry z faryzeuszów rzekł: Człowiek ten nie jest z Boga, bo nie strzeże Sabatu. Drudzy zaś mówili, Jakoż może człowiek grzeszny takowe cuda czynić? I było rozerwanie między nimi. Rzekli tedy ślepemu powtórę, Ty co mówisz o nim, ponieważ otworzył oczy Twoje? A on rzekł, prorok jest. A nie wierzyli Żydowie o nim, żeby był ślepym, a że przejrzał, aż zawołali rodziców onego, który przejrzał. I pytali ich mówiąc, ten, że jest syn wasz, o którym wypowiadacie, iż się ślepo narodził, jakoż wżdy teraz widzi. Odpowiedzieli im rodzice jego i rzekli, wiemy, żeć to jest syn nasz i że się ślepo narodził, lecz jako teraz widzi, nie wiemy. Albo kto otworzył oczy jego, my nie wiemy. Mać lata, pytajcież go, on sam o sobie powie. Tak mówili rodzice jego, że się bali Żydów, albowiem już byli Żydowie postanowili, aby kto go kolwiek Chrystusem wyznał, był z burznicy wyłączony. Przetoż rzekli rodzice jego, mać lata, pytajcież go. Wtedy zawołali powtórę człowieka onego, który był ślepy i rzekli mu, daj chwałę Bogu, myć wiemy, iż ten człowiek jest grzeszny. A on odpowiedział i rzekł: Jeśli grzeszny jest, nie wiem. To tylko wiem, iż, będąc ślepy, teraz widzę. I rzekli mu znowu: Cóż ci uczynił? Jakoż otworzył oczy twoje. Odpowiedział im: Jużem ci wam powiedział, a nie słyszeliście? Przedże jeszcze słyszeć chcecie? I zali i wy chcecie być uczniami jego? Tedy mu złożeczyli. I rzekli, ty bądź uczniem Jego, aleśmy my uczniami mojżeszowymi. My wiemy, że Bóg do Mojżesza mówił, lecz ten skąd by był, nie wiemy. Odpowiedział on człowiek i rzekł im, toć zaprawdę rzecz dziwna, że wy nie wiecie skąd jest, a otworzył oczy moje. A wiemy, że Bóg grzeszników nie wysłuchiwa. Ale by kto chwalcą Bożym był i wolę Jego czynił, tego wysłuchiwa. Od wieku nie słyszano, aby kto otworzył oczy ślepo narodzonego. Być ten nie był od Boga, nie mógł ci by nic uczynić. Odpowiedzieli i rzekli mu, ty się Wszystek w grzechach narodził, a ty nas uczysz? I wygnali go precz. A usłyszawszy Jezus, iż go precz wygnali i znalazłszy go, rzekł mu Wierzysz, że ty w Syna Bożego? A on odpowiedział i rzekł A któż jest, Panie, abym weń wierzył? I rzekł mu Jezus, i widziałeś go i który z tobą mówi, on ci jest A on rzekł, wierzę, Panie i pokłonił mu się i rzekł mu Jezus, na sądem ci ja przyszedł na ten świat, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, aby ślepymi byli. I usłyszeli to niektórzy z faryzeuszów, którzy byli z nim i rzekli mu, Izali i my ślepymi jesteśmy? Rzekł im Jezus, byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu. Lecz teraz mówicie, iż widzimy, przetoż grzech wasz zostaje.